Dobry wieczór wszystkim. Mam na imię Beata. Jestem alkoholiczką. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No to jest pierwsza, pierwsza moja speakerka, która będzie dotyczyć tylko kroku czwartego, ale że mam do dyspozycji czasu, to to może też opowiem troszkę o sobie, to w sumie i tak się będzie łączyło z tym krokiem czwartym. Mam na imię Beata. Jestem alkoholiczką, mieszkam w Giżycku, urodziłam się tutaj w Giżycku na Mazurach. No i jestem jedynaczką, to też ma wpływ na to, co się potem okazało i co, co w wyniku kroku czwartego okazało się istotą moich błędów. No myślę, że nie, nie było problemów u mnie w dzieciństwie, jeśli chodzi o alkohol w sensie rodziny, bo rodzina była taka, no taka raczej normalna. Potem w szkołach nigdy nie miałam problemu, bo byłam z gatunku tych wzorowych uczennic. Pierwszy raz alkohol próbowałam dopiero, jak miałam 16 lat, to tak delikatnie. No ale potem wyjechałam do Trójmiasta do szkoły po maturze. Tam już alkohol był mocno dostępny. Tam się pakowałam w różne, w różne kłopoty. Wróciłam potem już w ciąży i z pierwszym mężem do Giżycka. No, jak, jak często u kobiet bywa, to ciąża i karmienie i cała opieka nad dzieckiem sprawia, że tam no, nie, nie ma tego alkoholu, także troszeczkę mi się tam udało odstawić go. Potem za jakiś czas no, taki imprezowy tryb życia sprawił, że, że znowu pojawił się alkohol. Aczkolwiek bardzo długo u mnie to była taka faza towarzyska. Weszłam w związek małżeński z drugim moim mężem i tam już było trochę inaczej, bo pojawiła się przemoc Każdego rodzaju przemoc fizyczna. Problemem było to, że prowadzili też razem, razem firmę w formie spółki. Także no, byliśmy na okrągło ze sobą. Były kłótnie. Jak chyba cztery lata po ślubie już pierwszy raz mnie uderzył. No, ta przemoc na mnie odcisnęła wielkie piętno. Bo, no bo w domu no na przykład nigdy nie uderzył mój ojciec. I jakoś tam kulawo, ale no ileś tam lat przeżyliśmy. Mój alkohol pomagał mi na moje lęki, bo bałam się, bałam się tej przemocy i nadrabiałam miną też moja praca, a prowadziliśmy wspólnie no ileś tam firm takich handlowych w galeriach, to też ona musiałam trzymać pason, musiałam dobrze wyglądać, musiałam tam do pracy przychodzić uśmiechnięta, no i żyłam w takim zakłamaniu i w takiej iluzji bardzo długo. W nawet się nie zorientowałam, że jest źle, ale to już wtedy moja mama zaczęła mi zwracać uwagę, że pijemy za dużo. Zarówno ja, jak już ten mój mąż, tam wtedy już dochodziło do różnych awantur. Pojawiła się pierwsza niebieska karta u mnie w domu, pojawiła się policja. No oczywiście to był wstyd, bo Giżycko to jest malutkie miasto. No ale jakoś jeszcze ten wózek tam żeśmy, jeszcze to jakoś leciało potem za jakiś czas w końcu poszłam na pierwszy mój detoks, żeby iść na terapię, aczkolwiek ja się w ogóle z tym nie zgadzałam, że, że ja mam problemy z alkoholem. Piję po prostu jak wszyscy. Oczywiście było moje takie stwierdzenie, ale już nie mogłam słuchać tego, co tam moja mama mówi. I... No i poszłam na swój pierwszy detoks. Okazało się w diagnozie, że tak, że jestem już alkoholiczką. No nie potraktowałam tego zupełnie poważnie. No ale dobrze, dla świętego spokoju stwierdziłam, że pójdę na terapię. Jak wyszłam z detoksu, zostałam skierowanie na terapię i za kilka dni miałam iść. Oczywiście urządziłam sobie takie pożegnanie z alkoholem, bo pojechaliśmy z tym moim byłym już mężem nad jezioro, na naszą działkę. Ja, wypiłam, ja piłam jakiś wina, prosecco, jakieś takie delikatne rzeczy, jeszcze rozcieńczone wodą. I miałam się zgłosić na tą terapię, czekałam na miejsce, ale no wtedy właśnie akurat ten mój mąż mnie bardzo pobił, połamał mi kości twarzy i cała, no i nie udało się na tą terapię dojść. No cała, cała procedura, bo już wtedy Postanowiłam nie być dłużej taką ofiarą bezwolną. Złożyłam zawiadomienie na policji, no była, była cała ta procedura, ale na mnie to wpłynęło w ten sposób, że zaczęłam pić bardzo destrukcyjnie. Bo do tej pory jakoś tam nie było ciągów alkoholowych, a od tej pory jakby jakieś załamanie nerwowe i, i po prostu piłam. Piłam, nie trzeźwiałam, piłam. On, on mi donosił ten alkohol, bo był bardzo miły, chciał, żebym to wycofała. No i oczywiście ja poszłam i wycofałam te zgłoszenia policji. No to, to się skończyło tym, że było coraz gorzej. W którymś momencie poszłam na terapię prywatną. Poszłam na tą terapię prywatną. Odnalazłam się tam bardzo, bo dowiedziałam się nareszcie, co się ze mną dzieje, jaka jest istota tej choroby alkoholu dlaczego, dlaczego tak, no takie mam myślenie, dlaczego tak, taka jestem. Oczywiście otoczenie, czyli inni ludzie, którzy tam byli, no, nagle byłam wśród swoich, że to był dla mnie bardzo, to był bardzo dobry czas i byłam pochłonięta tą terapią i robiłam ją najlepiej jak mogę według siebie. No, wyszłam przekonana że teraz już wiem wszystko, intelektualnie jestem przygotowana. No i za trzy tygodnie przyjechała do mnie koleżanka z pokoju z terapii, żeśmy piły trzy dni trzy noce po prostu objęte. I tak się tego wystraszyłam, że jak do tego mogło w ogóle dojść, że przecież ja wiem wszystko, ja zrobiłam tą terapię 120%. Dlaczego, dlaczego do tego doszło? i z tego strachu zamknęłam się znowu na detoksie, żeby zebrać myśli, bo, no bo to też było po to, żeby uciec z tego domu, bo tam no, mój mąż odkrył dla siebie wtedy nowe hobby, bo zaczął pędzić nalewki, stały całe słoje pięciolitrowe, ja go prosiłam, żeby on to wyniósł, ja się go bałam, no w każdym bądź razie był lęk, był alkohol, no i uciekłam na ten drugi, Prawdopodobnie to było bardzo bardzo mądre posunięcie, bo ja już wtedy już wtedy inaczej spojrzałam na moją sytuację, zaczęłam korzystać na, na tym detoksie przychodzili alkoholicy, był meeting i tam właśnie spotkałam pierwszy raz właśnie wspólnotę tych detoksów u mnie było cztery po tych czterech detoksach, gdzie już naprawdę były ciągi miesięczne, gdzie już byłam w strasznym stanie fizycznym, o psychicznym, to nawet nie wspomnę, gdzie już, gdzie już no, nie mogłam chodzić do pracy, gdzie już się nie myłam, gdzie już byłam wrakiem człowieka wychudzonym, byłam pod opieką poradni uzależnień, ale chodziłam tam no, to było nie dla mnie. Ja miałam terapeutę, mężczyznę. On pewnie był dobrym terapeutą i rozmawiał ze mną, ale ja od niego wychodziłam i szłam od razu do alkoholi świata. Stwierd ja bardzo chciałam przestać pić, tylko nie mogłam znaleźć na to sposobu. I wymyśliłam sobie, że może to jest problem, że ja mam terapeutę, mężczyznę. To jest druga poradnia. Leciałam tam i tam miałam terapeutkę kobietę. I tak biegałam po tych terapeutach od jednego do drugiego i, i dalej zapijałam. Mój terapeuta powiedział, że jeśli ja nie wyjdę z tego domu, to ja nigdy nie przestanę. Dlatego, że tam przemoc już była taka, że no, że założyłam trzecią niebieską kartę, bo, bo już tam w tej poradni bali się po prostu, że albo ja nie wytrzymam i zabiję sprawcę, albo albo on zabije mnie. I mój terapeuta mnie cały czas poszła na terapię zamkniętą, żeby mnie odizolować. Hmm. Poszłam na tą terapię po bardzo takich traumatycznych jeszcze przeżyciach. W którymś momencie nie wiem czemu, bo to zupełnie już nie szło z rozumu ani, ani z umysłu to się już wtedy coś pojawiło, to się ta pojawiła opieka mojej siły wyższej, że ja przestałam się opierać, chodziłam, wzięłam skierowanie i czekałam na tą drugą. Pojechałam, to była terapia w Jastrzębie Górze, nad morzem, w ZE. Terapia jak terapia, oczywiście odnalazłam, bo bardzo lubię wśród swoich być, także było mi tam bardzo dobrze, ale tam się zadziały takie już dziwne rzeczy, że już pod koniec właśnie tej terapii, to się do mnie kolega z grupy i on do mnie powiedział, że słuchaj bata dzięki wspólnocie tych anonimowych alkoholików, ileś milionów ludzi na świecie zaczęło Ty To może to trzeba przestać kombinować i robić takie koła. I mi się tam zaświeciło to. I ja wyszłam z tej terapii, miałam jeszcze przykazane wtedy iść na drugą terapię dla ofiar przemocy. Ja tak tu niby byłam pod opieką tej poradni, bo musiałam jeszcze być. Tu byłam w tej poradni dla ofiar przemocy, ale ja już najbardziej się bałam, że zaraz zapiję, bo ja miałam ogromną obsesję picia. I jak wróciłam do tego domu, tu się w międzyczasie złożyłam pozew o rozwód i się rozpętało piekło. Te piekło na mnie czekało po moim wyjściu z terapii. Także ja tu wróciłam i to, to wokół mnie to się po prostu huragan rozpętał bo, bo tam były firmy tam sprawa o rozdzielność majątkową, ja byłam pełna przerażenia. ten mój małżonek jeszcze wtedy on pił cały czas, ja się tego bałam, na mnie już po powrocie czekał jakiś bimber w szafce wiem tylko z nadzieją, że on był że, że ja sięgnę i zapiję i będzie miał mnie z głowy i ja miałam w domu tylko książkę 12 kroków, 12 tradycji. No i któregoś dnia po prostu przeczytałam pierwszy krok z tej książki. I to mnie niesamowicie zaintrygowało. Przeczytałam trochę drugiego, zamknęłam tą książkę i powiedziałam to jest dla Ciebie, Beata, to jest ostatnia deska ratunku. Ty zaraz zapiję nie było nikogo w Rzecku. Chodziłam na meetingi, ale nie było nikogo, kto by... Bo ja szukałam sponsorki, kogoś, kto mnie przeprowadzi przez program. Bo ja słyszałam już o tym programie, o jakimś tam programie. Jak ja to przeczytałam, to mówię, to może być to, to może być ta twoja szansa, ratuj. No i no, nikt tu nie, nie mógł sponsorować, też nawet mężczyźni nie... No tak, tak jest tutaj akurat. I jeden z moich kolegów jechał na jakieś warsztaty, ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, co to jest. Jechał na warsztaty do Orzysza. Ja mówię, słuchaj, słuchaj, może tam będzie jakaś kobieta, słuchaj, która będzie mogła sponsorować. Proszę, zobacz. I przywiózł mi na takim skrawku, jakimś, nie wiem, koperty czy numer telefonu. Zadzwoniłam tam za jakiś czas i, i pojechałam. I pamiętam tylko, że ja już wtedy działałam, ja to teraz patrzę jak w jakiś łask. Po prostu ja tą łaskę dostałam, bo wokół mnie działo się wszystko, a ja zupełnie jakby miała nowy, jakiś tam oddzielny obwód elektryczny tylko do pracy na programie. Bo ja dalej musiałam pracować z tym moim mężem, on tam pił w tej pracy, ja się tego bałam a ja siedziałam z naszą literaturą i pracowałam na programie. Siedziałam autentycznie w tym swoim sklepie, tam klienci chodzili, jak obsługiwałam, a ja siedziałam z wielką księgą, z zeszytami, pisałam i to mi ratowało życie. I ja patrzę, tu jest jakaś, tu jest sprawa rozwodowa, tu, tu, jest, tu coś się dzieje, a ja oddzielnym rytmem pracuję na programie. Moja sponsorka jest z Zełku, ja dojeżdżałam 60 km, nie miałam samochodu. Nie miałam pieniędzy, bo ten był mąż No też, mimo że to firma była wspólna i jak doszło do udziału, to długi były na pół, ale ja nie dostawałam pieniędzy. Także w końcu wywalczyłam w sądzie, że 50 zł dziennie mogłam dostawać, to musiałam z tego no, odkładać na bilety. Jeździłam pociągiem do mojej sponsorki, no i pracowałam na programie, Pierwszy krok odnośnie bezsilności wobec alkoholu, to nie miałam z tym żadnego problemu, bo moje ciągi były dramatyczne. Ja, ja wiedziałam, że ja nie mogę sama przestać. Ja pamiętam, że dwa tygodnie to wytrzymywałam naprawdę. To już drugi tydzień to już wbijałam paznokcie sobie w ciało i w parapet i we wszystko, żeby tylko się nie napić. Już podczas pracy na programie akurat moja sponsorka no taka była, tak w naszym kontrakcie było, że będę jeździć na wszystkie warsztaty, pojechałam od razu jeszcze, zaczęłam tylko pierwszy krok, byłam na warsztatach i tam poczułam przemożny głód alkoholowy. I pamiętam, że ja się tak przestraszyłam tego, że przecież jestem w tak bezpiecznym miejscu, pracuję na programie, co się dzieje? I zadzwoniłam do niej, a ona do mnie mówi, widzisz, dostałaś, a który krok? Mówię, no że czytamy pierwszy właśnie, czytamy pierwszy, ja jej tam płaczę. Ona mówi, no widzisz, dostałaś takie doświadczenie, że jesteś aż tak bezsilna wobec tej choroby. To przeszło. Przeszedł, pracowałam normalnie już na tych warsztatach i ten głód nigdy nie wróci. Moje życie jest niekierowalne, to ewidentnie, dlatego że ja, gdybym swoją historię osobistą miała dodać, to ja tam jestem w tym dziale, i ci... prawie wszystko, dlatego że moje życie się zupełnie... Tamten rozdział się zamknął, tak naprawdę ja nie mam, nie mam tego, co było, czyli firmy zostały zamknięte, jest sprzedane mieszkanie, wynajmuję teraz mieszkanie i mieszkam na stacji. No straciłam rodzinę, dlatego że ja mam dwóch synów i nie do końca jeszcze naprawiłam stosunki z nimi. Także pogorzelisko pełen dramat, tak, ale, ale byłam trzeźwa. I to było dla mnie coraz dziwniejsze, bo ja naprawdę nie Uczymy. ale że życie jest niekierowalne to właśnie to, to było najlepsze dla mnie jak popatrzyłam, mówiłam do siebie no zobacz Beata no i umiesz kierować swoim życiem, no to zobacz jak pokierowałaś no także nie miałam wątpliwości, moje życie jest niekierowalne nie powinnam nim kierować, powinnam oddać w ręce mojego Boga Ja, no dla mnie to jest Bóg mnie zawsze coś tam ciągnęło. Ja nie jestem osobą stricte religijną. Nie, no nie uczestniczę w żadnych wspólnotach religijnych. Ale ja się jakoś dobrze czułam zawsze, zawsze w, w kościele. Często chodziłam tam do kościoła, żeby zaznać trochę spokoju. Naprawdę nawet jak byłam w tym Gdańsku, to wyszukiwałam sobie kościół, żeby tam sobie posiedzieć, porozmawiać z tym Bogiem taką mam tą swoją inną religijność no i e, także z drugim krokiem nie miałam problemu, tak? bo ja uwierzyłam, że jest ta siła wyższa dla mnie, to był mój Bóg i że z mojej beznadziejnej sytuacji tylko On może mi udzielić pomocy i podać rękę, bo ja sama jestem bardzo słaba i nie mam siły Pamiętam, jak powierzałam w trzecim kroku, pojechałam i z moją sponsorką, powierzałam w kościele Wełku, to był jedyny kościół, w którym się dobrze czułam na mszy. Tam szat jest uzdrawiająca, trwa trzy godziny. Ja byłam zszokowana, że ja to w ogóle wytrzymuję, bo ja no, nie chodziłam wcześniej, na bo dla mnie było za długo, bo ja się nudziłam, bo nie mogłam znaleźć skupienia, a tu nagle trzy godziny. I zatem szedzę dalej uczęścił. U mnie było coś takiego, że ja w ogóle się nie zastanawiałam odnośnie czwartego kroku, czy to będzie trudne, czy to będzie jak wstydliwe. Ja, ja tak jak powiedziałam, dla mnie to było, ja szłam jak wam oku, miałam po prostu klapki na oczach, dostałam jak łaskę i koniec, I ja to będę robić. No czwarty krok jest po prostu krokiem który trzeba wykonać bo to trzeba rozpisać. No i pamiętam, jak moja sponsorka mnie przygotowała do tego, wiedziała, że będzie do mnie dzwonić, bo to różnie bywa na czwartym kroku. Mówi, że może będziesz się źle czuła. Ona, ona sama miała to że po prostu... W nas te wszystkie, jakieś tam złogi z naszego życia, że to, że to po prostu w którymś momencie puszcza. Ja też byłam bardzo długo zamrożona, też tak, bo ja przez 7 lat postanowiłam, mimo tej przemocy, nie będę płakać. że Nie uroniłam przez 7 lat ani jednej łzy, mimo że działo się bardzo strasznie. No ale dobrze, siadłam do pisania tego czwartego kroku, no i zgodnie z tym, co ona powiedziała, dostałam 21 po poglądów do rozpisania, czyli według, według tej zasady to było 21 moich poglądów na różne, na różne rzeczy i z własnego życia miałam dać, miałam dać przykłady, zgodne z tym poglądem i niezgodne, czy się zgadzam. No to to były takie poglądy właśnie odnośnie uczciwości, odnośnie miłości, odnośnie zazdrości o seksie, o, o manipulacji, to no, miałam to wszystko porozpisywać. No to jest po prostu taka, taka praca, tak? To trzeba było to wszystko pisać. Nie wiem czemu, bo to w ogóle nie był mój pomysł, to się nagle pojawiło. Ja wzięłam zeszyt i zaczęłam pisać wszystko, co mi się przypomniało od wczesnego dzieciństwa, jak tylko coś tam pamiętałam bo ona, moja sponsorka nie powiedziała mi nic takiego, ale ja poczułam tak przemożną potrzebę, żeby to wszystko pisać. Po prostu siedziałam i pisałam. I to było coś niesamowitego, dlatego, że ja przy... przenosiłam się wręcz emocjonalnie w te momenty mojego życia. Jak miałam 5 lat, co, co tam się działo wtedy, a no trochę się działo, i wracały te wszystkie emocje z tamtego czasu i ja pamiętam, że pisałam, pisałam, moja sponsorka do mnie dzwoniła i mówi, no powiedz jak się czujesz. Ja mówię, kurczę, to jeszcze chyba mam grypę, bo mnie wszystko boli, boli mnie ciało, głowa mnie boli, plecy mnie bolą, wszystko mnie bolało wtedy. Ale nie poddawałam się, pamiętam, że biegłam, no pisałam najczęściej rano, bo ja akurat tak funkcjonuję, taki mam... System życia, że najbardziej czynna jestem rano, pisałam wszystko rano, ale musiałam na dziesiątą lecieć do pracy, zostawiałam to, biegłam do pracy i ten mój wróg, chyba najgorszy, czyli mój mąż, jak chciał mi dojechać tam zawsze, ale ja jakoś dziwnie musiałam wyglądać już wtedy, bo biegałam do tej pracy i jak mnie zobaczył, mówi Boże, nie wiem co ty robisz, ale idź ty do domu. I ja tak szczęśliwie dzięki temu, że, że mogłam dłużej siedzieć w tym domu, to, to w miarę szybko mi to szło, bo ja dostałam miesiąc na zrobienie czwartego kroku. Ze względu na to, że, że dopisałam, no, że doszedł ten, ten zeszyt, ja pamiętam, że ja takie rzeczy sobie zaczęłam przypominać, których bardzo, to ja w ogóle wyrzuciłam z pamięci przez swoje życie, a tam nagle mi się to wszystko zaczęło, na nowo wracało. Doklejałam kart. Boże, jeszcze to mi się pomniało i to, i te wszystkie emocje, to wszystko, co się wiązało. Napisałam wszystko, co, co, co mogłam. Naprawdę nic nie ukrywałam, a miałam na koncie mnóstwo paskudnych rzeczy, które zrobiłam, tydliwych rzeczy, które zrobiłam, ale ja do tej pory, nie wiem czemu, po prostu nie miałam z tym żadnego problemu. Problem był tylko w tym, żeby to pisać, żeby czas, ręka mnie bolała, ja siedziałam Pojawiły się właśnie też do rozpisania potem tabelki według, według właśnie takiej książki, z, którą dostałam, to miałam rozpisać tabelki, tabela, tam była tabela uraz i złość, no i w tej tabeli miałam wypisać właśnie osoby, do których miałam urazę, do których miałam złość. No, to tam trochę tych ludzi się pojawiło, nie da się ukryć, ale odkryłam później, że tą swoją winę, gdzie, no bo przecież ta osoba mnie, jak mnie widziła, to, to właśnie dlaczego, jak, w co mnie to ugodziło, tak? Czy to ugodziło w moją, w moją dumę, w moje poczucie bezpieczeństwa, a potem dopiero musiałam znaleźć. Dlaczego? Co, co u mnie mogło, mogło zadziałać? No i to, że to była taka niesamowita przygoda, bo zaczęłam siebie poznawać. W tą tabelą to poszło no nawet dobrze. Pamiętam potem właśnie tą tabelę lęku. Ja, ja w tej tabeli lęku niewiele lęku pisałam i nie umiałam ich na tamten moment znaleźć. Zupełnie inaczej jest teraz, bo moje doświadczenia jakościowe, które potem występowały, pokazały mi właśnie te moje lęki, których na tamten moment ich nie zobaczyłam. Moja sponsorka mi powiedziała, że Bóg odsłoni mi tyle, ile będę w stanie znieść. Nie da mi więcej. I pewnie tylko tak było, bo byłam. Pewnie jeszcze nie miałabym tyle siły, żeby się z tym zmierzyć. No, pojawiła się tabela seksu, w której miałam powpisywać wszystkich swoich partnerów. No i tutaj to było takie dla mnie zaskoczenie. Oczywiście pisałam, oczywiście nie, nie wiem, no nie ukrywałam nic, ale. Przyznam się, że miałam takie specyficzne podejście, bo ja uważałam, że no nikogo nie skrzywdziłam przecież, bo przecież oni dostali to, czego chcieli. No i moja sponsorka ze mną usiadła i mówi ty naprawdę tak myślisz, że, no, że to tak mechanicznie, że oni dostali to, czego chcieli i ty to tak lekko potraktowałaś? I ja mówię nie, no no pewnie tak. A okazało się potem, że jest zupełnie inna prawda, bo, no, bo nagle zaczęłam dostawać takie doświadczenia, że, że to mogło tą drugą stronę po prostu boleć. To, że ja, potraktowała, że ja potraktowałam tak niezobowiązująco tą, te znajomości. Powiem Wam, że no minęło już od niektórych tych znajomości sporo lat i dalej... Gdzieś mnie mają w pamięci, czyli że to nie było takie obojętne. Ja naprawdę myślałam, że, no, że, że mężczyźni tak mają, że oni tak się nie przywiązują, że oni po prostu, nie wiem, może mnie traktują, że po prostu zaliczyli i to nie ma znaczenia. Ja się zaczęłam uczyć właśnie, że naprawdę tam też mogły być uczucia i że ja poraniłam te uczucia. Y Powiem Wam, że pracując właśnie nad tym czwartym krokiem siedziałyśmy z tą moją sponsorką, jak ona mi to pokazała. Ja naprawdę przeżyłam jak, jakiś szok, bo to mówię to, to naprawdę w ten sposób poraniłam tyle ludzi. Wpisałyśmy wtedy od razu z tych wszystkich tabelek, z tego wszystkiego osoby do ósmego kroku, żeśmy wpisywały, czyli na listę osób które skrzywdziliśmy i które potem w dziewiątym kroku będę prosiła o wybaczenie. Cały ten czwarty krok w końcu zajął mi, pisanie tego wszystkiego zajęło mi 6 tygodni. To była naprawdę no, praca, po prostu praca, praca techniczna, trzeba było pisać, trzeba było wracać, nie wiem, ja nie miałam żadnych, żadnych lęków, ale to ja właśnie zawsze mówię, że ja dostałam na, na ten moment, jak, jak na moment pracy, na, na czas pracy na programie ze sponsorem, dostałam jakąś taką łaskę z góry, że ja pracowałam, jako tomat naprawdę, świat mi się walił wokół, a ja szłam tą ścieżką, pracowałam, trzeba jechać na warsztaty, jechałam, czas siedziałam. W międzyczasie moja mama miała wypadek samochodowy, bardzo ciężki, połamała kręgosłup. Tak, to wszystko się działo, a ja siedziałam w tym programie. To mi po prostu pozwoliło przetrwać. Odnośnie tego czwartego kroku pamiętam, że miałam znaleźć istotę swoich błędów, tak. Przyznam się, że ja w tamtym momencie znalazłam. Pamiętam, że ona mnie spytała, czy ja znalazłam. Ja mówię, no nie, no na tamten moment nie znalazłam. No i nie upierałyśmy się. Widocznie to nie był ten czas, żeby znaleźć tą istotę błędów. Powiem, że bardzo dużo uczestniczyłam we wszystkich możliwych warsztatach, warsztatach kroków. Siedziałam zawsze jeszcze bardzo dużo w tak zwanych kuluarach Rozmawiałam, żeby jak najwięcej na tych warsztatach się dowiedzieć, by znaleźć tą istotę. I tak ja jej szukałam, i pozna pozna próbowałam ją złapać. No i w którymś momencie przegadaliśmy tam nocami, i myślałam już, że to jest brak poczucia bezpieczeństwa, ale całe moje życie, które później nabiło, i to wszystko, co się zadziało, i te wszystkie doświadczenia sprawiły, że że teraz wiem, że istotą moich błędów były lęki i to jest lęk przed odrzuceniem i lęk przed samotnością i cała ta reszta wychodzi z tego, bo lęk przed odrzuceniem, ja chyba z nim przyszłam już na ten świat i, i tam, no takie miałam dzieciństwo, takie relacje z mamą, że czułam się zawsze odrzucona i to tak się wlokło za mną. A powiem Wam, że lęk przed samotnością też wiąże się właśnie z tym, że, że jestem jedynaczką. To jest takie trochę specyficzne jednak dzieciństwo, gdzie miałam bardzo fajnych kolegów na podwórku i było wszystko bardzo fajnie, ale przychodzą takie dni, że, że wszyscy siedzą w domu, no i ja siedziałam sama, siedziałam wiecznie z książkami i tak wlecze się za mną lęk przed samotnością. Teraz już jest dzięki programowi na tyle oswojony że, że mam jego świadomość i on po prostu gdzieś tam, gdzieś tam jest, tak, ale nie jest już taki zagrażający. No lęk przed samotnością myślę, że z chorobą alkoholową jest pod rękę. No i u mnie akurat przy, przy rozkwicie mojej choroby, gdzie ja już doszłam do tej fazy chronicznej i tam ten lęk przed samotnością stał się tak potężny, bo ja siedziałam, no kobiety tak piją, ja siedziałam sama Piłam w domu te swoje wino wytrawne i, i czułam się nieprzytomnie samotna. Ja po prostu wtedy miałam właśnie te, te swoje dno emocjonalne i tam dotknęłam no, takiej najczarniejszej samotności. No i tak w sumie powiem wam, że bardzo dużo odnośnie czwartego kroku przypomina mi się nadal i ja to rozpisuję rozmawiam o tym z moją sponsorką, bo na tamten moment ja nie przypominałam sobie za dużo. Widocznie nie, nie odsłaniał mój Bóg więcej, bo, bo pewnie bym tego nie zniosła. To, to jeszcze nie był ten, ten moment, żebym mogła to wytrzymać. Dla mnie akurat czwarty krok nie był jakimś traumatycznym przeżyciem. To znaczy przeszłam przez niego tak jak przez, przez inne, tylko tyle, że był bardzo czasochłonny. Też nie miałam z tym, nawet się nie zastanawiałam, no bo po prostu moja sponsorka zapytała mnie, czy, czy ja chcę jej powierzyć to wszystko, a ja nie miałam z tym żadnego problemu. Siedziałyśmy. Powiem wam tylko takie doświadczenie moje, które się wiąże jednak z tym czwartym krokiem, że no to ileś tych zeszytów było, ileś tego wszystkiego było. Po, jej, po przeczytaniu dla niej ona powiedziała, może chce spalić. No to tam, że spaliły u niej kilka zeszytów, ale zostawiłam sobie zeszyt poglądów, żeby za jakiś czas na nowo je napisać i zobaczyć, czy mi się zmieniły poglądy, czy, czy nie. I jeszcze jakiś zeszyt zostawiłam. W każdym razie schowałam je u siebie w mieszkaniu. ten mój były mąż miał jeszcze klucze wtedy do tego mieszkania, ale już tam nie mieszkał. I w czasie, gdy pojechałam na zlot radości, to on się dostał do tego mieszkania, rył, rył całe mieszkanie, przerył aż znalazł te moje zeszyty. Zrobił sobie fotokopię tego wszystkiego, co tam było napisane. No i, no i miałam niestety przez to bardzo trudne doświadczenie, dlatego, że on co, jak to on, co lepsze kawałki z tego, co tam było, to w mojej pracy mało, że opowiadał, on pod, był pod wpływem alkoholu, on to krzyczał, klienci przechodzili, on, on to wszystko publicznie rozgłaszał, ciekawostki, jakie tutaj o szefowej są, albo tu o, ta pani to taka i taka i to robiła. Także... Dzielę się tym doświadczeniem. Może, może komuś to się przyda, żeby po prostu wiedzieć, że takie rzeczy mogą mieć miejsce i to, co my piszemy, to, to trzeba mieć jednak trochę jakoś zadbać o to bardziej niż, niż ja. Ja do głowy mi nie przyszło, że on po prostu nie mieszkał już tam, a, a wykorzystał sytuację. Głosiłam to na policję, bo nie byliśmy już wtedy małżeństwem. Także był to dla mnie obcy człowiek, który wszedł w posiadanie tego. Ale nie, nie, policja nic z tym nie zrobiła. Także, no, takie, takie mam ja doświadczenia odnośnie tego wszystkiego. Powiem Wam tylko jeszcze, że ja, nawet jeśli chodzi o samopoczucie przy czwartym kroku, to miałam względnie dobre. No, tylko tyle, że właśnie tam bolało. Ale. No nie żałuję niczego. Dla mnie to też była taka przygoda przenosić się przez całe swoje życie. Pamiętam tylko te niesamowite uczucia, które tam wracały i byłam znowu tą tą dziewczynką. Potem byłam, miałam te ileś tam 12 lat, byłam tu na obozie harcerskim, tu gdzieś tam. No także to, to było niesamowite dla mnie przeżycie na nowo no cóż, no dzięki czwartemu krokowi poznałam swoje wady poznałam no wad mam okazało się, że było użytych mnóstwo wady, które u siebie tam zauważyłam, ja siedziałam, wszystko czytałam a moja sponsorka siedziała obok w i pisała, no i potem no dobrze, no to czytaj no przyznam się do niektórych, no jestem nadwrażliwa, użalam się z sobą. Tam było wszystko. Tam była mściwość, kłótliwość, manipulacja. No byłam obraźliwa, umiałam racjonalizować wszystko, no pesymizm, No i powiem wam, że na tamten moment ilość tych wad się znalazło, modliłam się i najbardziej odczułam, że odsunął ode mnie Bóg od razu wadę mściwości, bo ta wada mściwości po prostu niszczyła mi życie, bo ja potrafiłam, żeby się zemścić, bardzo długo czekać i kombinować, i gniło to we mnie. Także nie korzystam. Widzę już, jak znalazłam przed tą spikerką tą swoją listę wad, to aż się zdumiałam, bo, bo patrzę, że naprawdę z których nie korzystam, ale ale jest wada, którą odkryłyśmy z moją sponsorką później. Odkryłyśmy wadę naiwności u mnie. Kiedyś ona mówi, Bada, ty się modlisz, żeby Ci Bóg zabrał wadę naiwności? Ja mówi, Nie, no to zacznij. No i właśnie o to też się modlę, bo, bo trochę jest jednak uciążliwa i szkadza w tym, bym była użyteczna bo nie wyczuwam tego właśnie. Mam być pomocna, ale, ale nienaiwna. Kiedyś tak właśnie usłyszałam, e, usłyszałam właśnie gdzieś usłyszałam, e, że Jezus powiedział, że macie miłosierni, ale nienaiwni. Ja to sobie tak bardzo wzięłam do serca. Znalazłam też swoje zalety. Tak Okazało się, że nie mam tylko samych wad, no, ale okazało się, że mam też zalety. I wyszło, że jestem i odpowiedzialna, bardzo empatyczna. No mam umiejętność zarządzania, duża kultura osobista, jestem koleżeńska, punktualna. No i mówię, no to, to, to jest ta przygoda tego czwartego kroku, tak, że nareszcie poznajemy, jacy jesteśmy. Dla mnie w ogóle program był chyba największą taką przygodą mojego życia, bo to jest coś niesamowitego, jak moje życie się zmieniło. Ja no, kompletnie to już to jest coś cudownego, bo, bo to jest zupełnie inne życie, to są zupełnie inni, inni ludzie, jak ich poznaję. To jest ten taki ciągły rozwój. Przecież ja żyłam tyle lat, ja w ogóle nie miałam o, tym pojęcia, o czym pojęcia o czym teraz. I Nie wiem, to, to nie o to chodzi, żeby tu tak strasznie zachwalać, ja tylko właśnie jestem po to, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, a moje doświadczenie jest takie, że dla mnie czwarty krok nie był niczym, niczym takim ciężkim do przejścia. Jak później tak zaczęłam to wszystko już troszkę spokojniej rozważać, to mówię, no tak, no bo przecież to tak pięknie jest wszystko poukładane, tak mądrze te kroki, jeśli ja w tym trzecim kroku powierzam swoje życie, to ja już nie mogę się bać tego wszystkiego, co będzie dalej. A ten czwarty krok to tylko odgruzowuje mnie. I, i ta cała przeszłość, ten, ten cały brud ma chyba te gruzy z mojej duszy tam gdzieś tam do śmieci wynieść, żeby, żeby to światło z góry mogło się tam dostać i zacząć mnie w końcu uleczać i uzdrawiać moją duszę. No to chyba wszystko, dziękuję.